A ten Jan miał odzienie z sierści wielbłądowej i pas skórzany około biódr swoich, a pokarm jego był szarańcza i miód leśny. Wtedy wychodziło do niego wszystko Jeruzalem i wszystka judzka ziemia, i wszystka kraina około Jordanu. I byli chrzczeni od niego w Jordanie, wyznawając grzechy swoje.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 a oto się mu otworzyły niebiosa i widział ducha Bożego wstępującego jako gołębice i przychodzącego nań. A oto głos z nieba mówiący, ten jest on syn mój miły, w którym mi się upodobało.